Jest siódma. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki Izabela Kuczyńska i Paweł Zieliński. Żałoba w Sejmie po śmierci Łukasza Litewki. Prokuratura bada okoliczności wypadku, w którym zginął poseł Lewicy. Nie miękną echa zmian w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Dymisję złożył szef instytucji słowo Cenckiewicz. Tragiczny w skutkach atak niedźwiedzia na Podkarpaciu nie żyje 58-letnia kobieta. Jak doszło do tragedii, w której zginął poseł lewicy Łukasz Litewka, to bada teraz prokuratura. Śledczy przesłuchają dziś kierowcę samochodu osobowego, który spowodował wypadek. Wiadomo, że zjechał na przeciwległy pas i potrącił polityka, który jechał rowerem.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 Łukasz Litewka miał 36 lat. Kondolencje jego rodzinie przekazali wczoraj prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego bez Sławomira Cenckiewicza. Bliski współpracownik prezydenta złożył dymisję z zajmowanego stanowiska. Wskazał kilka powodów rezygnacji, mówił o nich także rzecznik prezydenta. A szczegóły zna Mariusz Pieśniewski, który zebrał również opinię polityków w sprawie dymisji w bbn Chcę jedynie uwolnić Urząd Prezydenta RP od nieustannej presji i ingerencji, której jako wróg publiczny rządu Tuska Sikorskiego i Kośniaka Kamysza byłem i jestem powodem, napisał słowo Cenckiewicz. A rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz dodał. Jako odpowiedzialny urzędnik Rzeczypospolitej nie może być pretekstem do bezprawnych działań rządzących. Jednak politycy koalicji rządzącej przyjęli dymisję z zadowoleniem. Osoba, która stoi na stanowisku szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego musi mieć dostęp do informacji niejawnych. Mówił rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Człowiek na pewno nie na właściwym miejscu i odszedł. Dodała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Z kancelarii prezydenta nadeszła też zapowiedź odtajnienia aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Karol Nawrocki przekazał dokument marszałkom Sejmu i Senatu, a to oznacza ruch w kierunku ujawnienia dokumentu, który od 18 lat był pod kluczem. Aneks do raportu z likwidacji WSI budzi ogromne emocje. Dokument może zawierać informacje o powiązaniach służb wojskowych z polityką, biznesem i mediami. Do katowickiej prokuratury lawinowo trafiają zawiadomienia od osób, które straciły oszczędności lokując je na giełdzie Zonda Krypto. Śledczy przyjęli dotąd setki zgłoszeń w sumie. Poszkodowanych może być kilkadziesiąt tysięcy inwestorów. Katowiccy prokuratorzy prowadzą śledztwo w sprawie oszustwa i prania brudnych pieniędzy przez największą w kraju giełdę kryptowalut. Rozpoczęła się intensywna praca. Obywatele mogą zgłaszać zawiadomienia do prokuratury regionalnej w Katowicach. Proszę wejść na stronę tej prokuratury. Tam jest taka instrukcja, w jaki sposób to robić. Informuje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Poszkodowanymi w aferze są także olimpijczycy, którzy nie dostali obiecanych im przez firmę Zonda Krypto pieniędzy. Giełda jest sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a sytuacja w pko będzie tematem dzisiejszego spotkania szefa resortu sportu ze związkami sportowymi. Cena benzyny i diesla nieco w górę dziś na stacjach zapłacimy za paliwo trochę więcej niż wczoraj. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 3 grosze, za 98 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 62 grosze, a za olej napędowy 6 zł i 79 groszy. Jak długo rząd będzie regulował ceny paliw i czy utrzyma niskie ceny także na majówkę? O to zapytamy za chwilę w jedynce naszym gościem o 7:15 będzie minister energii Miłosz Motyka. To są aktualności jedynki. Nawet wynik tragiczny w skutkach atak niedźwiedzia w okolicach Płonnej na Podkarpaciu. Nie żyje 58-letnia kobieta, która z synem wybrała się do lasu. O szczegółach mówi rzeczniczka sanockiej policji Anna Oleniacz. 58-letnia kobieta przebywała w lesie wraz z 27-letnim mężczyzną. W pewnym momencie rozdzielili się. Po chwili mężczyzna rozpoczął jej poszukiwania i ujawnił leżącą ją na podłożu i to on był zawiadamiającym. Z nieoficjalnych informacji wynika, że kobieta wraz z synem w trudno dostępnych terenach leśnych szukała poroża jeleni. Dokładną przyczynę jej śmierci wyjaśni sekcja zwłok. leśnicy przypominają, że dzikie zwierzęta mogą być agresywne. Co robić, gdy na szlaku pojawi się niedźwiedź? O tym mówiła TVP Info, Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych. Nie podchodźmy w jego kierunku, nie karmmy absolutnie, nie wyrzucajmy jakiejś żywności w kierunku zwierzęcia, nie, niczym też nie rzucajmy. Jeżeli by już się taka zdarzyła sytuacja, że niedźwiedź już w naszym kierunku biegnie, najlepiej przybrać taką pozycję embrionalną na ziemi. Leśnicy szacują, że na terenie Podkarpacia żyje około 300 niedźwiedzi. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Przy mikrofonie Krzysztof Kuzak, pora na sportowe aktualności. Na początek dobre wieści z zapaśniczych mat w Tiranie, gdzie rozgrywane są Mistrzostwa Europy. Jowita Wrzesień zdobyła srebrny medal w kategorii do 59 kg W finale musiała uznać wyższość Ukrainki Marii Wynyk. Finał...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 nie starczyło czasu. Cieszę się z tego medalu. To też jest ogromny sukces. Dziś o złoto walczyć będą Magdalena Głodek-Liszewska i Wiktoria Hołuj, a o brąz Natalia Kubaty i Roxana Zasina. Najlepsze tenisistki i tenisiści są w Madrycie, gdzie trwają prestiżowe turnieje rangi 1000 na Ceglanej Mączce. Iga Świątek pokonała Ukrainkę Darię Snigur i awansowała do trzeciej rundy, w której zagra z Amerykanką Anne Lee. Odpadła Magdalinet po porażce z Amerykanką Iwą Jowicz. Dziś Magdalena Frank spotka się na korcie z Argentynką Solaną Sierrą, a Hubert Hurkacz z Włochem, Lorenzo Musettim. W Olsztynie pływacy walczą o medale Mistrzostw Polski i Minima na Mistrzostwa Europy. 16-letnia Zofia Kowalska-Fronczyk triumfowała na 50 metrów stylem grzbietowym w rywalizacji mężczyzn. Na tym dystansie zwyciężył Ksawery Masiuk, dla którego jest to trzeci złoty medal na olsztyńskiej pływalni. Koszykarze New York Knicks znów bez Jeremiego Sochana i znów przegrali z Atlanta Hawks. Tym razem na wyjeździe 108 do 109 i w pierwszej rundzie playoff Ligi NBA w rywalizacji do czterech zwycięstw to Jastrzębie z Georgii prowadzą 2 do 1. Piłkarze VFB Stuttgart awansowali do finału Pucharu Niemiec. Broniąca trofeum drużyna prowadzona przez trenera Sebastiana Hennesa w półfinale po dogrywce wygrała u siebie z SC Freiburg 2 do 1 23 maja na stadionie olimpijskim w Berlinie. VFB Stuttgart zagra z Bayernem Monachium. A w kraju w zaległym meczu z 25 piątej kolejki pierwszej ligi. Wieczysta Kraków pokonała w Sosnowcu Polonię bytą 4 do 3. Liderem jest Wisła Kraków, a za godzinę między innymi o tym, co z występem Iranu na piłkarskim mundialu. Do usłyszenia. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolegen Cito firmy Reuter. Kolegen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia Autoglas wymienia. Na dobrą prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma ubezpieczeniowa Warta, oferująca ubezpieczenia upraw dla rolników. Pogoda. Na wschodzie i w centrum będzie dziś pochmurno, miejscami także deszczowo. Więcej słońca na zachodzie i południu. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni na Suwalszczyźnie, przez 14-15 w centrum, po 17 na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, a ciśnienie spada na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.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 Mariański Rów, jeśli co dzień głębszy jest, Kochaj mnie tak, jak... Dzielone nie ma siły Kłótnia rodzi gniew Gniew pożera dzieci swe Polskie Radio. Program pierwszy jest 14 po siódmej. Sygnały dnia. Świątkowe sygnały, bo to piątek, 24 dzień kwietnia, 114 dzień roku. Do końca roku 251 dni. O 5.20 wschód słońca, zachód o 19.49. Dzień potrwa 14 godzin i 29 minut, będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 18 minut, a dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i minut 47. Imieniny obchodzą Aleksander, Aleksja, Aleksy, Antym, Bona, Debora, Egbert, Erwin, Erwina, Eusebiusz, Fidelis, Gaston, Grzegorz, Honoriusz, Horacjusz, Horacy, Leonciusz, Longin, Longina, Saba, Tyberiusz i Zbywoj. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. Jest 15 po 7, Grzegorz Osiecki i nasz pierwszy gość. Rozmowa dnia. Pierwszym gościem sygnałów dnia jest Miłosz Motyka, minister energii PSL. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Na początek chciałem zapytać o tragiczną wiadomość, która dotarła do nas wczoraj. Poseł Łukasz Litewska, Litewka zginął. Ciepłe słowa na jego temat płyną z każdej strony. Widać, że on był fenomenem na politycznej scenie. No, był posłem, który obrał sobie kilka celów w tej kadencji. Dążył ponadpolitycznie do ich realizacji. E, autentycznie i szczerze ponad e, myślę nawet działalność polityczną chciał po prostu pomagać ludziom e, i e, robił to z każdą opcją polityczną każdy mu tak naprawdę było po drodze myślę, że każdy też polityk z różnych opcji może o nim się dobrze wypowiedzieć, e, też mieliśmy dobre relacje e, był zawsze gotowy do, do pomocy e, miał wielkie zaangażowanie w sobie i, i gdy pojawił się nawet trudny temat w Sejmie, to też jego zaangażowanie było tam widać. No to jest wielka strata, bo to też jest tak, że brakuje nam takich polityków, którzy ponad wszelkie spory potrafią łączyć wokół spraw tutaj, jak poseł Litewka w kwestii zwierząt chociażby i nie szukać przy tym poklasku. No tak, bo on był takim typowym społecznikiem, to na pewno było. Jego... Tak, i jakby nie zatracił tej duszy, po wejściu do Sejmu, to też było swego rodzaju fenomenem. No to jest wielka strata dla, dla, dla, nasi, dla naszej klasy politycznej. i To też dla, dla myśli młodego pokolenia, które, które od takich osób mogłoby się uczyć takich postaw. No, by takich osób było więcej w polskiej polityce. Ale chciałem przejść do, do rzeczy, które dotyczą już pana resortu. Yy, benzyna niedawno była poniżej 6 zł. Dzisiaj podskoczyła. Jaka będzie po weekendzie? Jak przekażą nam informacje hurtownicy, tak będziemy ustalać cenę maksymalną. Jest to jeszcze za wcześnie, by określić. Natomiast ta tendencja ogólnoświatowa, którą widzimy po ubiegłotygodniowym uspokojeniu się i uspokojeniu się też później w zakresie cen na stacjach w tym tygodniu w Polsce, znowu nie napawa nas z takim optymizmem, jakbyśmy chcieli więc yy, yy, niestety te tendencje optymistyczne nie są. Czyli co, na majówkę będzie drożej niż dziś? Yy, nie wiadomo. To, to, to, to jest taka dynamika, że jeszcze za wcześnie o tym mówić, jeżeli chodzi o najbliższe dni to możemy powiedzieć, że te tendencje nie są optymistyczne, ale jeżeli chodzi o majówkę, to znowu sytuacja może wrócić do, do takiej, jaką mamy dziś, czy mieliśmy w tym tygodniu do naprawdę niskich stawek, jeżeli chodzi o to, co mieliśmy w przeciągu ostatnich tygodni, natomiast nie ma tutaj miejsca na to, by dywagować, by spekulować, by bawić się we wróżbiarstwo, bo to jest po prostu pochodna tak wielu zdarzeń, które mogą się wydarzyć w rejonie Bliskiego Wschodu, że w ciągu dwóch, trzech dni ta dynamika może być od wzrostów po solidne spadki. No to, a to pan zaczyna dzień właśnie od tego, od sprawdzania, co się wydarzyło na Bliskim Wschodzie, jaki jest stan w meczu USA-Israel kontra Iran? Również od sytuacji na giełdzie przede wszystkim, od tego, jak kształtuje się cena w portach Ara, jest to takie jedno z głównych ćwiczeń, które sobie zadajemy w resorcie i to też myślę jest dzisiaj w gabinetach decydujących o kierunku działań także w innych państwach, więc nie jest to nic nadzwyczajnego, a także jeżeli chodzi o inne przestrzenie gospodarki, a także jeżeli chodzi o koncerny lotnicze, jeżeli chodzi o tę przestrzeń. Sytuacja nie rozwija się w sposób optymistyczny, szczególnie w kilk na kilku polach, jak rynek lotniczy. No właśnie, bo e, dochodzą informacje o tym, że mogą być kłopoty z dostawami. E, czy Polska jest bezpieczna? My na bieżąco jesteśmy, panie dostaw? redaktorze, właśnie na, w, w kontakcie i też mamy odpowiedni poziom rezerw. To po pierwsze, na razie nie uruchamiamy, bo nie ma takiej potrzeby. bo A jesteśmy... myślicie o tym, żeby je powiększyć? To w drugim zdaniu, jeżeli chodzi o obecną sytuację, te dostawy do Polski Paliwa lotniczego, te dostawy na noszynek są realizowane, one zabezpieczają naszą siatkę połączeń. i e, Mamy też e, stanowisko naszego narodowego przewoźnika, jasno deklarującego, że żadnego ograniczenia siatki połączeń też nie będzie, nie przewiduje w obecnej sytuacji. E, jeżeli chodzi o poziom rezerw, to my mamy je na odpowiednio wysokim poziomie. Ta, ym, te wahania są sezonowe. Natomiast y, rozmawiamy na temat rozbudowy magazynów, paliw i je. Niektóre z inwestycji już realizujemy. Podobnie jest z gazem. E, ta pojemność magazynowa e, także już e, od najbliższych e, miesięcy będzie większa. I e, to jest oczywiście jedna, ale tylko jedna z e, tendencji, która po tym e, kryzysie jest widoczna. Kolejną z nich jest e, m, przejście części sfery gospodarczej na elektryfikację elektromobilność, jeżeli chodzi o transport i myślę sygnał do Europy, aby skracała procedury, szybciej, mocniej inwestowała w energetykę jądrową oraz te źródła, które są w stanie być tutaj w Europie wykorzystane. No ale to jesteśmy w stanie przyspieszyć inwestycje w energetykę jądrową. No tak. mamy w 2035 mieć elektrownię. Może, znaczy, żeby było. Ja szybciej? mówię o, o tej odpowiedzi wieloletniej. To, że my jesteśmy w stanie na tyle, na ile możemy inwestycyjnie i legislacyjnie to zrobić, to w Polsce to robimy. Ustawami działaniami um, e, konkretnych podmiotów. Niektóre procesy nie muszą trwać tyle, ile założone w harmonogramie, tak jak e, dowiodła to. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe można złożyć wniosek o zezwolenie na budowę do Państwowej Agencji Atomistyki pół roku przed czasem. Mówię tutaj o tendencji i o kierunku, który pokazuje nam, pokazuje Europie, że powrót do energetyki jądrowej jest absolutnie jednym z fundamentów naszego bezpieczeństwa energetycznego. I że część państw, które jeszcze się waha przed tymi inwestycjami, Powinno znowu tę lekcję z kolejnego kryzysu, kolejnego kryzysu, bo to jest kolejny kryzys w ciągu ostatnich lat, wyciągnąć. To jeszcze wrócimy do konsekwencji tego kryzysu. Ja chciałem tylko zapytać, czy wiadomo, do kiedy będzie pakiet obowiązywał? Nam zależało na tym, by ten pakiet był możliwie jak najbardziej elastyczny. Więc w momencie, gdy te ceny będą wracały do normy, a sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie stabilna, na tyle, na ile może być, i pokój będzie możliwie najbardziej trwały, to wtedy. Natomiast na dzisiaj takiej niestety um, przestrzeni nie widzimy, jeżeli no, chodzi a planujecie o. No, planuje się zejść sceną benzyny do 5,19, no przed chwilą mieliśmy poniżej 6 zł benzyna. Panie redaktorze, będziemy tę decyzję podejmować wtedy, gdy sytuacja na bliskim wschodzie się trwale uspokoi i um, na pewno w ciągu najbliższych tygodni um, pakiet CPN będzie obowiązywał. Chciałem zapytać o sytuację w koalicji. Po co ludowcy chcą się spotkać z minister Pauliną henning klosk Porozmawiać. To nie jest nic nadzwyczajnego. My spotkamy się z różnymi ministrami i z, nie tylko z własnej formacji, ale i z koalicji obywatelskiej. Więc nic nadzwyczajnego w spotkaniu z panią minister klimatu ani nie jest, ani by nie było. No dobrze, ale od tego spotkania zależy to, jak będzie głosował klub PSL-ów w, w trakcie wniosku. Na pewno o to na tym spotkaniu Moglibyśmy tak bardzo merytorycznie porozmawiać o kilku kwestiach, jakie jeszcze w planach resort klimatu także ma. O tym raczej mówią słowie. Natomiast jeżeli chodzi o głosowanie, to tutaj ja nie przewiduję żadnych ryzyk dla funkcjonowania koalicji. Pana zdaniem nikt się nie wyłamie? Z Polskiego Stronnictwa Ludowego? Nie przewiduję. A z koalicji ogółem? Nie wiem. To Odpowiadam jaka... za Polskie Stronnictwo Ludowe i uważam, że stabilność koalicji jest wartością, wielką wartością. No dobrze, a myśli pan, że mogą być jakieś, jakieś forma głosowania, na przykład wstrzymania się, to może być próba no, dania żółtej kartce pani minister ze strony części niezadowolonych posłów koalicji? O których pa, po, pan redaktor posłach mówi? No menomen żółtych. Bo, <śmiech> bo myślę, że może się wydarzyć Polska tak, 2050... że no niezależnie od tego, jak y, y, y, będą toczyły się różne rozmowy, to część posłów i tak zagłosuje to się jednoznacznie. I deklarują to już dzisiaj, więc y, y, y, są pewne animozje, które po stronie, po stronie koalicji y, y, chyba nie zostaną już zakopane, więc mogą być pojedyncze głosy, ale a jak nie przewiduję, że w polskim stronie A jak wygląda sytuacja z Minister Zdrowia? Też będziecie chcieli się z nią spotkać? Mm, niewykluczone. Rozmawiamy o tym. Wiem, że e, część sposób klubu jest w kontakcie z panią Minister Zdrowia. Na pewno pani Minister Zdrowia, e, którą e, też bardzo cenię, e, by się od takiego spotkania nie odżegnywała. To byłaby myśl, też ciekawa rozmowa. Nie przewidywaliśmy na razie takiego scenariusza, ale pan redaktor E, taki narysował, e, niewykluczone. Mm, nie, nie mam pretensji nie, do pro... za, Także w tym przypadku, także w tej sytuacji nie przewiduję żadnego ryzyka jedności koalicji. Także w tym e, wniosku, też absurdalnym wniosku, e, opozycja e, będzie w znacznej mniejszości. E, powiedział mi już Na dalszą część rozmowy zapraszamy do serwisu YouTube. 25 po 7. Program pierwszy Polskiego Radia. Kolejna rozmowa dnia o 8.15. Naszym gościem będzie wówczas Anna Bryłka, europosłanka Konfederacji. Program pierwszy i sygnał dnia, i powiem panu szczerze, mm -hmm. redaktorze, powoli nam się to układa w, w całość. Historia, ale to te tak pociąg i. Tak. Pociągi, i czy, czy nie, czy rezygnujemy z tego? Nie. Pociąg to swoją drogą może się roku. pojawić. Ten tak? mm -hmm. pociąg może się pojawić, tak czy inaczej. No, może no, na... do kogoś. Hmm. Do jedynki. No. Rzeczy samej ten pociąg do jedynki, jak państwo pamiętają, ruszył ze stacji Warszawa Centralna w ubiegłym tygodniu w poniedziałek. A dziś, wspólnie z państwem, dzień po Światowym Dniu Książki, no zastanawiamy się, czy Eja jest w stanie pokonać człowieka. Czy jest w stanie stworzyć poczytny, poczytną powieść. Nie wiemy, całej powieści nie jesteśmy w stanie stworzyć, ale chociaż pierwszy rozdział tak. No i wskazówki są. I tu rzeczywiście ten radiowy korytarz jest tutaj kluczowy. Redaktorzy Zieliński i Prośniewski. Mm -hmm. że my znikamy. Może znikacie. No i jeszcze taki motyw. W opowiadaniu to mógłby się znaleźć motyw dotyczący windy, która gdzieś utkwiła między piętrami i główny bohater tkwi w tej windzie. No nie wiem, może coś takiego mogłoby być. Ale to nie może być żaden z radiowców, bo my przecież z windą nie jeździmy. <laughs> tak, szanowni państwo. Każdy, kto tutaj się znajduje na jakiejkolwiek wycieczce, w polskim radiu jest informowany o tym, że dziennikarze i goście także windą nie jeżdżą, bo gdyby się winda zacięła No, no to... to byłby klops A zdarzają się takie rzeczy Siódma trzydzieści Tutaj aktualności Paweł Zieliński. Sytuacja na rynku paliw nie napawa nas optymizmem. Taką ocenę przedstawił w jedynce minister energii. Miłosz Motyka przyznał, że szczególnie nieciekawie jest w kwestii paliwa lotniczego. Mamy odpowiedni poziom rezerw, to po pierwsze. Na razie nie uruchamiamy, bo nie ma takiej potrzeby. Te dostawy do Polski paliwa lotniczego, te dostawy na noszynek są realizowane. Minister motyka przyznał, że tendencja może się odwrócić, bo sytuacja na Bliskim Wschodzie jest dynamiczna i dopóki będą problemy, to będzie obowiązywać program CPN. Jak doszło do tragedii, w której zginął poseł lewicy Łukasz Litewka, to bada teraz prokuratura. Dziś śledczy mają przesłuchać kierowcę samochodu osobowego, który spowodował wypadek. Wiadomo, że był trzeźwy twierdzi, że zasłabł za kierownicą. Prokurator zlecił pobranie od kierowcy materiału do bardziej szczegółowych analiz. A posłowie w Sejmie wspominają Łukasza Litewka, jego dobrego kolegę, społecznika. Zaangażowanego w pomoc ludziom i zwierzętom podkreślają, że łączył i nie zwracał przy tym uwagi na partyjne barwy. Łukasz był fantastycznym człowiekiem. Nie w takich okolicznościach, nie w takim wieku nie powinny odchodzić osoby, które mają Zapał. Kondolencje jego rodzinie przekazali wczoraj prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego bez Sławomira Cenckiewicza, bliski współpracownik prezydenta, złożył dymisję z zajmowanego stanowiska, m.in. przez brak dostępu do informacji niejawnych. Rządzący chwalą tę decyzję. Człowiek na pewno nie na właściwym miejscu i odszedł. W lasach województwa lubelskiego wprowadzono trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Główny powód to susza, ale nie tylko. Są osoby albo bez beztrosko obchodzące się z ogniem, albo wręcz celowo podpalające. Najgorsza sytuacja jest w rejonie hełma, gdzie wilgotność ściółki wynosi niewiele ponad 11%. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 8.00. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia autoglas wymienia. Pogoda. 22.139.2202. Dzień dobry z pochmurnego tygodnia. Dziś 8 stopni, ale troszkę słońca brakuje. Ale deszcz nadal oczekiwany. A przyjął do opowieści radiowej, pomyślałam sobie kryminał. Włączyłam rano radio. I koniecznie proszę zrobić głośniej po godzinie 8.40 premiera tego naszego wspólnego. Nasze państwa oddają wskazówki, a AI, czyli Adam Iciński, stworzy pierwszy rozdział naszej powieści radiowej, powieści kryminalnej. Yy, tak spoglądam na redaktora Prośniewskiego, czy powinna być burza? Myślę, że dobrze by było, o, żeby była to się, burza. To się powinno zaczynać od dźwięków burzy. O, tak przy okazji, szanowni państwo, jeśli nie mają państwo planów na 29 kwietnia, to za chwilę mogą państwo mieć, będziemy mieć pięć podwójnych zaproszeń na słuchowisko. I będzie burza. Zakładam, że tak. No ale to szczegół zdradzę Państwu jeszcze w tej godzinie. A teraz poglądam na prognozy. No więcej słońca na zachodzie i na południu i tam raczej bez deszczu. Na wschodzie w centrum pochmurno i miejscami także deszczowo. Ten deszcz jakże potrzebny. Najcieplej na Dolnym Śląsku było 17, w centrum 15, na Suwalszczyźnie 13. I chwilami ten wiatr dokuczliwą. Jest taki nieprzyjemny. Te podmuchy są takie, że czasami... Bardzo nieprzyjemne. Tak. Wydaje się, że jest ciepło, potem mm. zawieje wiatr i, czuję... i cały czar pryska. I jeszcze czuć piachy w zębach dosłownie. W związku z tym, że deszczu nie ma cały czas. To trzeba zmienić zamknięte usta. Ciśnienie spada na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali. Weź i w radiu zamknięte. No, nie da się. No trudno. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Autopromocja.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 To już teraz mogę powiedzieć, że w porannym treningu szereg komórek w roli głównej jeden z dzisiejszych bohaterów gwiazd do zbioru. Redaktor Prośniewski ma coś dla państwa. Czy to są dobre wieści dla nas, dla konsumentów? Zdaje się, że tak, szczególnie dla tych, którzy mają kredyt konsumencki, bądź kiedyś taki kredyt zaciągnęły.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 to orze orzeczenie może mieć zastosowanie nawet do ponad 18 milionów kredytów konsumenckich udzielonych w naszym kraju, innymi na remont mieszkania, zakup samochodu czy chociażby pokrycie kosztów wesela. Według prawników, którzy reprezentują interesy konsumentów, to orzeczenie CUE może stanowić taki istotny precedens do zastosowania tzw. sankcji kredytu darmowego. To jest taki mechanizm, który w przypadku stwierdzenia istotnych naruszeń przez bank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 drogi, tak jak powiedzieliśmy, do zastosowania sankcji kredytu darmowego, a co najwyżej umożliwia odzyskanie przez konsumentów niesłusznie pobranych odsetek od kwot ubezpieczenia czy prowizji i to dotyczy zarówno tych kredytów, które już są mhm. zaciągnięte, są spłacane, bądź te, które zostały spłacone pod a, warunkiem, lat że się to nie przedawniło. Aha. Kwestia przedawnienia to, jeżeli dobrze pamiętam, to jest 5 lat. 5 lat. No to to jest kluczowe, czyli... Mhm. Czyli dobrze liczę 2021. Ale dodajmy, nie chodzi tutaj o kredyty hipoteczne, hipoteczne tylko... tylko o kredyty konsumenckie, które dodatkowo zostały zaciągnięte po 2011 roku. Błażej Prośniewski zostaje w naszym studiu. Już za chwilę pojawi się także Grzegorz Osiecki. Będziemy rozmawiać, podpowiadać, sugerować, no właśnie w związku z tym, co wokół zonda krypto. Błażej, sprawdziłeś, czy są podobne, ja to nazywam, tworami na naszym rynku. I co się okazuje? Sprawa jest e, ciekawa. Skomplikowana. Bo, a może nie zdradzę na razie. To w takim razie ciąg, będzie suspens. Tak. Ciąg dalszy nastąpi. Urodziny Jedynki. Stulecie Polskiego Radia. Sto lat, sto lat, niech żyje jedyneczka nam. Dokładnie, moi drodzy, sto lat temu jedynka zaczęła nadawać. Mam nadzieję, że kolejnych sto lat i kolejnych sto lat już pewnie nas na świecie nie będzie, ale że będzie istniało i dawało nam wszystkim piękne dźwięki i nadzieje. To Ania Rusowicz. Ania Rusowicz wyśpiewała nam życzenia. Ania Rusowicz śpiewała także na tym wyjątkowym spektaklu, jaki miał miejsce w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego na Stulecie Radiowej Jedynki. We potargał Po co więc wracasz do tamtych lat? W zgubionych dni nie znajdziesz już przejdziesz świat i przeszli z dłuż. włosy do głosu potargał wiatr, dawno zmieniłam swych marzeń kształt. I dzisiaj ty, i dzisiaj ja. To dwie i szczęścia dwa. Chodź, da ja to I'm yeah. Polski Radioprogram pierwszy i sygnały dnia i to fragment tego wyjątkowego widowiska, które słuchacze także mieli okazję zobaczyć na żywo, bo przed tygodniem można było zdobyć bilety na, na ten wyjątkowy spektakl Wiek Radia. No i mamy coś specjalnie także dla Państwa, jeśli nie mają Państwo jeszcze planów na 29 kwietnia. Panowie wiedzą, co to za dzień? Tak na szybko. Skoro dziś 24, no wy jesteście tacy dobrze w rachunkach. Gdzieś 24 do 29 kwietnia, to co to Środa. Brawo, brawo redaktorze. W środę 29 Polskie Radio i Teatr Studio w Warszawie zapraszają na wyjątkowe wydarzenie łączące teatr, radio w niepowtarzalnej formie. Publiczność będzie mogła wziąć udział w realizowanym na żywo słuchowisku. Był sobie Polak, Polak... Polak i Diabeł, czyli w heroicznych walkach narodu polskiego wszystkie sztachety zostały użyte. Autorstwa Pawła Dymirskiego zapowiada się wyjątkowo. To będzie słuchowisko, a potem po słuchowisku audycja z udziałem gości. I my uwaga, mamy dla szanownych słuchaczy pięć podwójnych biletów na to słuchowisko. Trzeba zadzwonić pod 22 139 22 02. Ula A 22 139 22 6. To i szczera. 22 a 22 645 22 66. Czy powtórzyć? 22 645 22 66, bo przez pomyłkę podawałem numer automatycznej sekretarki. A to nie będzie automatyczna sekretarka, tylko żywa Ula już czeka teraz na Państwa telefony. jest jeszcze ludzie, a nie sztuczna inteligencja. No właśnie, sztuczna inteligencja. Ciekaw jestem, co by podpowiedziała sztuczna inteligencja, gdybym zapytał, jak odzyskać pieniądze z zonda krypto. Tak przy okazji Grzegorz Osiecki w naszym studiu próbowałeś otwierać ostatnio, wchodzić na stronę zonda krypto? Nie, bo Zonda Kryptocom. Chyba już tam nie ma, co za bardzo znaczy nie, nie znaczy, ma sensu, żeby wchodzić, tym bardziej, że Ja próbuję, szef ale, rozpłynął ale się w się nie Jego skrzynka mailowa hmm. nie działa, więc no tutaj to Wydaje się, że y, domena Zonda Kryptocom też już nie działa. Już nie działa, nie. Już w tej chwili. Nie, nie, nie. nie. Absolutnie nie. Pojawiło się. O, to ciekawe. Przeniosło mnie Przeniosło mnie na taką stronę pod adresem Zonda Kryptocom. Giełda kryptowalut dla początkujących i ekspertów załóż darmowe konto. Hmm. No proszę bardzo, można. No właśnie. E, panowie, już wczoraj obiecaliśmy naszym słuchaczom zresztą to jest niejako na życzenie słuchaczy myślę, że część pewnie zainteresowała z racji tego, że jakieś pieniądze tam włożyła. Pytanie: Grzegorz do ciebie: czy, czy ci, którzy rzeczywiście zainwestowali te pieniądze, czy jest jakiś scenariusz, w którym odzyskują chociażby część? No, teoretycznie można sobie wyobrazić taki scenariusz, tylko że on jest o tyle skomplikowany, że yy, no, yy, sama ząda jest krypto jest spółką, która działa w Estonii. Yy, na razie mamy taką formułę, że ona jest nawet nie ma ogłoszonej upadłości. Mhm. Tak? Jest de facto w takim stanie zawieszenia. Scenariusz, w którym yy, nie wiem, okazuje się, że ma jakiś majątek, no na przykład Przemysław Karol mówił o tych yy, bitcoinach, które miały być miały mieć olbrzymią wartość, ale do których nie ma kluczy dostępu. Więc jakby... To, to wszystko powoduje, że to jest wątpliwe. No próbować warto. Na pewno to co warto zrobić, to po prostu jakby swoją szkodę zgłosić do prokuratury, pewnie do Urzędu Ochrony i Konkurencji i Konsumenta po to, żeby gdzieś to zadokumentować. Co więcej, istotna rzecz jest taka z punktu widzenia klientów, żeby spróbowali wejść na ścieżkę reklamacji. To znaczy, jeżeli będą potem, jeżeli pojawi się szansa na odzyskanie jakichkolwiek pieniędzy z tych tych rachunków, to jest istotne to, żeby oni byli na samym początku w stanie udowodnić, że próbowali pieniądze wyciągnąć, że wszczeli procedury reklamacyjne i tak dalej, i tak dalej, bo to są takie rzeczy formalne, ale które potem będą miały znaczenie przy, przy postępowaniu prawnym. Giełda Zonda Krypto reklamowało się tak. To jest dynamiczny rynek, na którym doświadczeni użytkownicy handlują kryptowalutami bezpośrednio z innymi użytkownikami. Uwaga, ceny zależą od szybkości reakcji. Kto pierwszy, ten lepszy, a także od popytu rynkowego i głębokości rynku. Bo żyły tak, ja wiem, że to trudno tak w, w minutę wytłumaczyć, ale jak się, jak, się na tym, jak się na tym zarabiało, jak się na tym traciło? No, przypadek zonda krypto jest dosyć specyficzny, bo de facto nie kupowaliśmy przez tę platformę kryptowalut, a jedynie dostawaliśmy obietnicę tego, że takie, że kiedy wpłacimy nasze pieniądze, mhm. które zostaną później przekonwertowane na kryptowaluty, no kiedy na to będzie, wpłaciłem taka, tam 1000 zł. takie tak, żądanie, no to wtedy ta platforma nam te środki wypłaci, mhm. więc de facto trochę robiliśmy zakład z Zonda Krypto o to, że wtedy kiedy zażądamy wypłaty naszych środków zonda krypto nam te pieniądze zwraca, więc nie kupowaliśmy de facto właśnie kryptowalut, którymi moglibyśmy dalej handlować na przykład, albo które moglibyśmy wykorzystać. Tylko kupowaliśmy pewien zapis księgowy i obietnicę tego, że Zonda Krypto nam te środki wypłaci po cenie, która wtedy będzie aktualną ceną danej kryptowaluty. Grzegorzu, mówi się teraz na temat tego, ile Polacy mogli stracić. A czy są jakieś dane na temat tego, czy zwykli Polacy mogli na tym zarobić i rzeczywiście dobrze zarobić? Pewnie, jeżeli ktoś w odpowiednim momencie wsadził, no to, to jak to. To, to jest trochę tak, jak zarobić można nawet na piramidzie w systemie argentyńskim. Tak? Jeżeli ktoś w odpowiednim momencie wsadzi tam pieniądze i w odpowiednim momencie wyjdzie, no to zarobił, ale persaldo wszyscy potem pozostają, znaczy większość pozostanie strat na, na samym końcu takiej operacji. No tu mamy do czynienia prawdopodobnie z oszustwem na dużą skalę, z wyłożeniem się całej tej platformy. No i z tego punktu widzenia, no mamy te ponad 350 milionów szkód chyba. Natomiast no, myślę, że mogą się znaleźć osoby, które, którym zdarzyło się, o ile wycofały te pieniądze wcześniej, wcześniej. zarobić. Tak? tak mogło być. No i teraz najważniejsze pytanie to zresztą, na które Błażej szukał odpowiedzi już od wczoraj. Czy są podobne giełdy na polskim rynku albo podobne twory? Może nie tylko na polskim rynku, no ale europejskim. o platformy, które umożliwiają handel kryptowalutami, to tych platform jest bardzo dużo. Można tak, powiedzieć, ale że na... tych, które działają Polskie... na tej samej zasadzie, co zonda krypto. One wszystkie działają na podobnych mhm. zasadach. Co ciekawe w tym momencie nie ma żadnej formalnie polskiej firmy, która by umożliwiała handel kryptowalutami, bo nawet zonda krypto formalnie była zarejestrowana w Estonii, więc Polacy, którzy korzystają z tego typu platform do inwestowania w kryptowaluty korzystają de facto z platform zagranicznych, które są oczywiście zarejestrowane w Unii Europejskiej, mogą prowadzić działalność na podstawie przepisów o wolnym rynku, więc firma, która jest zarejestrowana na Litwie, w Irlandii, może u nas prowadzić działalność i de facto my przez takie platformy inwestujemy nasze środki. To co robić, Grzegorzu, w tej sytuacji? Wypłacać? Tak na wszelki wypadek, bo strzeżonego Pan Bóg strzeże, no a mam świadomość tego, co się stało z Zonda krypto? No, no, Czy zalecam się... ostrożność? No, przede, przede wszystkim dokładnie sprawdzać jakby te miejsca, w które inwestujemy. I przede wszystkim no, optymalny scenariusz to jest taki, w którym e, faktycznie zakupione kryptowaluty są na, w portfelu tej osoby, która je kupiła. E, no bo tu największy problem e, właśnie polegał na tym, że mimo, że ci ludzie myśleli, że kupili, to, to de facto to wszystko było w obrocie i nie mieli tego na, na swoim cyfrowym portfelu. I dlatego, e, dlatego w momencie, kiedy no, przecież teoretycznie, jeżeli giełda pada a giełda się zajmuje w handlem, pewnymi dobrami, tak? Więc jeżeli kupilibyśmy na jakiejś giełdzie akcje i te, mimo że giełda by padła, a my byśmy mieli akcje firmy, no to nie tracimy wtedy. Natomiast jeżeli kupujemy jakieś takie pośrednie papiery, które giełda emituje pod zastaw akcji, no to wtedy tracimy. I tak się, tak się wydarzyło tutaj, więc ja zalecam po prostu ostrożność, brak nerwowości i to, żeby poczytać i w, i w jak najlepszy sposób zabezpieczyć własne interesy. Najlepiej po prostu mieć, no nie powiem fizycznie, bo to jest pieniądz cyfrowy, tak? Ale mieć jakby dostęp, do niego. dostęp do niego w każdej chwili. Tutaj może też warto mhm. dodać, że te giełdy kryptowalut, one często działają na podstawie też różnych licencji, takich nawet parabankowych, co też gwarantuje nam większe bezpieczeństwo, więc jeśli ktoś już chciałby zainteresować się tym rynkiem, to warto byłoby zawsze spojrzeć, jakie jest umocowanie prawne danego podmiotu. No, w, w przypadku Zonda Krypto takich, y, takich licencji, takich zapewnie nie było. Ja tak sobie... Nie, wie, no, nie było, nie było y bo y ona jakby nie trafiła... Znaczy, po pierwsze, poprzednik BitBay był na polskim rynku, ale było ostrzeżenia KNF-u i dlatego Zonda Krypto uciekła z Polski. To jest jedna rzecz. A z... czy KNF ostrzegał przed Zonda Krypto? Y Komisja Nadzoru Finansowego? Chyba nie miała formalnie do tego y tak, prawa, się, że... bo po pierwsze jest to firma, która nie podlega polskiej jurysdykcji, na po drugie KNF nie ma takich kompetencji, aby działać na rynku kryptowalut. No właśnie i dlatego jakby, bo też warto powiedzieć, że nawet jeżeli chodzi o dzisiejszy stan kryptowalut, no to jeżeli mamy rynek bankowy, na, na rynku bankowym mamy bankowy fundusz gwarancyjny, który powoduje, że jeżeli jakiś bank zbankrutuje, no to na przykład lokaty do 100 tysięcy euro chyba e, są chronione. E, lokaty ciuła czy tak, oszczędzających. W tym przypadku no przyszedłby z góry funduszu gwarancyjnym teraz. Bankowy fundusz mm. gwarancyjny. Tak. Natomiast yy, w tym przypadku no to jest gra rynkowa po prostu. Sami państwo słyszeli o czym mówili Grzegorz Osięcki i Błażej Prośniewski. Zalecamy ostrożność, a zanim się weźmiemy za inwestowanie to warto na ten temat poczytać. Polskie Radio. Błażej Prośniewski ucieka, ale się jeszcze pojawi, mam nadzieję, w tym naszym pierwszym rozdziale e, naszej powieści, którą tworzy Adam Ksiskim, czyli AI, a Grzegorz Osiecki będzie rozmawiał z gościem o 8.15. Europosłanką Konfederacji Jemną It's so bizarre Program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po ósmej. Polskie Radio. Jedynka.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 Patryk Bedliński, zapraszam. Są problemy z przejazdem między Koninem a Kołem na odcinku Krajowej 92. Na 294 km w Kościelcu doszło do potrącenia łosia przez osobówkę. Jedziemy jednym pasem na zmianę, choć można pojechać też objazdem, np. drogą wojewódzką 266 przez Dzierawy i Ochle. Można także skierować się na drogi lokalne przez Gąsiorów i Trzęśniew. Spowolnienia na wielu trasach, m.in. musimy zwolnić w okolicach Trójmiasta na S7, między węzłem Gdańsk-Lipce a węzłem Port w kierunku Elbląga. Na 90-ce wolniej przy wjeździe do Gdańska od południa, czyli m.in. od Pruszcza. Spore problemy na S8 w Warszawie. Korkuje się w kierunku zachodnim, najpierw między Łabiszyńską a Wisłostradą, a potem na Bemowie. Ten drugi korek zaczyna się przy węźle Bemowo i sięga aż konotopy, czyli węzła z A2 i trasą S2. Typowe dla Korki mamy w Łomiankach przy wjeździe do stolicy od strony północnej, a także od strony południowej, od góry Kalwarii na 79 w okolicach Piaseczna. Wolniejsza jazda na trasie z Brzezin do Łodzi, tutaj zwalniamy za węzłem z autostradą A1. Korkuje się Krajowa 70, wjazd do Skierniewic od strony Łowicza i od autostrady A2. W Małopolskim też spory ruch, to m.in. dojazd do Krakowa przez okolice Skawiny, droga krajowa 44, ale to także droga 52 między Kalwarią Zebrzydą a Wadowicami, wjazd konkretnie do Wadowic. Jeżeli chodzi o małopolski odcinek A4, dosyć dobra sytuacja. Spowolnienia minimalne, napotkamy między Balicami a Tyńcem i to głównie w kierunku Tarnowa. W stronę Katowic powinno być dużo, dużo płynniej. W Śląskiem tymczasem spowolnienie na trasie z Katowic do Mikołowa na 81. c